Mieczysław Jałowiecki, Wolne Miasto Odcinek dwudziesty Co do Witosa, to pierwsze wrażenie, jakie odniosłem, było ujemne. Uważałem to jego ubranie bez krawata za jakąś operetkę. Nie miałem pretensji do jego długich butów, bo wraz z admirałem najczęściej takie buty nosiliśmy w porcie. Jego nieustanne oświadczenia, że skończył tylko szkołę powszechną, brałem za kokieterię, jako że dobrze był przygotowany na posła wychowaniem w parlamencie wiedeńskim. Jakoś wzajemnie nie poczuliśmy do siebie sympatii, mimo że obaj byliśmy zamiłowanymi rolnikami, a Witos reprezentował typ polskiego chłopa w najbardziej dodatnim pojęciu. Czułem, że i Witos był nastawiony przeciwko mnie przez Daszyńskiego. Mimo to musiałem mu oddać sprawiedliwość, że mówił rzeczowo i myślał kategoriami państwowymi, a nie partyjnymi. Roset zwrócił się do mnie z prośbą, abym dał Witosowi możność poznać morze. Ulokowałem więc Witosa na jednym z naszych holowników. Poleciłem skiperowi, aby tak ustawił holownik, by pasażera dobrze pokołysało. Tak, aby poznał morze. Tego dnia wiatr był silny i morze wzburzone. Skipper zaś spełnił moje polecenie zbyt gorliwie. Po dwóch godzinach wyładowano Witosa w stanie opłakanym. Z tej racji spóźniliśmy się do Rad Skleru na obiad, gdzie Roset przy pomocy koniaku doprowadził Witosa do porządku. Dało to możność Witosowi nie tylko do wzięcia udziału w obiedzie ale i do wygłoszenia mowy, w której fale morskie porównał do granitu. A co za tym idzie, uznał granitową potęgę Polski na morzu, kończąc swoje przemówienie toastem za zdrowie naszej delegatury. Po obiedzie wyjechaliśmy holownikami do portu. W kanale stało kilkanaście barek naadowanych zbożem. Niepohamowany Roset prosił o zatrzymanie holownika. Sam wskoczył na pokład jednej z berlinek i poprosił o zdjęcie plomb i otworzenie luku, po czym wziął garść zboża i sypnął nią na witosa. Panowie, zawołał. Widzicie, że wybrałem barkę na chybił trafił. I znalazłem w niej rzeczywiście zboże, a nie piasek. — Niech poseł Witos zakomunikuje tę nowinę posłowi Daszyńskiemu, że Jałowiecki rzeczywiście ładuje zboże, a nie sprzedaje je na stronie. Zażenowany Witos zrobił się ponury niczym chmura gradowa. Odetchnąłem z ulgą, gdy pociąg ruszył, uwożąc moich gości. Sejm był tą siłą, z którą powinienem był się liczyć, niestety. Nie zrobiłem tego, mając wstręt do wszelkiej demagogii. Raził mnie też cywilny patriotyzm i tak zwane austriackie gadanie posłów, którzy nie posiadali jakichkolwiek wartości żołnierskich. Wyrazem tego był fakt, że mimo niedawnej wojny na około 600 członków Sejmu i Senatu tylko nieco więcej niż 20 odbyło służbę wojskową. Starałem się w mojej pracy w Gdańsku ignorować całkowicie opinię Sejmu, często dosyć głośno wyrażając swoje zdanie o lewicy sejmowej. Naraziłem się PPS, naraziłem się wyzwoleniu, a nawet wśród ludowców Witosa nie uzyskałem sympatii. Od połowy sierpnia zaczął się napływ ludzi z Litwy Kowieńskiej. Stosunki między Polską a Litwą nie były nawiązane. Granica była zamknięta i chcąc się dostać nawet z Kowna do Wilna, należało odbyć długą drogę przez Niemcy do Gdańska. W Gdańsku musieliśmy wystawiać dalsze przepustki umożliwiające przekroczenie granicy polskiej. Starałem się dołożyć wszelkich starań, aby ułatwić naszym ziomkom dostanie się do kraju, tym bardziej, że dużo było wśród nich młodzieży ziemiańskiej, która śpieszyła do zaciągnięcia się w szeregi Wojska Polskiego. Nie było tygodnia, aby do Gdańska nie zawitał ktoś z moich dawnych sąsiadów, krewnych, przyjaciół lub znajomych. Na tle angielsko-amerykańskim postacie te, tak zrośnięte ze swoją parafią gdzieś na Górnej, Litwie czy Żmudzi, stanowiły dziwny kontrast... Nasi Litwini wnosili z sobą swoją własną atmosferę powiatu wiłkomierskiego czy szabelskiego. W gruncie rzeczy nic im nie imponowało. Patrzyli więc na otaczający ich nowy świat i nowych ludzi z niekłamaną wyższością. Bo czy może cokolwiek zaimponować komuś, kto na świętego Piotra i Pawła bywał na jarmarkach końskich w Wiłkomierzu, kto bywał na odpustach w Szadowie? Kto strzelał pardwy na szepecie lub obchodził imieniny w Wojkuszkach u Kosakowskich, lub w Traszkunach u pana Stanisława Montwiła? A hotele? Czy można porównać Danzigerhof z hotelem dworiańskim w Biłkomierzu, gdzie usłyszny faktor Szul w mig zgadywał każde życzenie dostojnego gościa? Co mogą być warci ludzie którzy nie zaznali rozkoszy przejażdżki pięknym gościńcem krakinowskim w powozie lub żółtej kamaszce, zaprzęgniętej w lub parę dobranych kasztanów, którzy w swoim życiu nie pijali starki mątwiłówki, nie znali smaku kołdunów lub chłodnika obficie okraszonego szyjkami rakowymi. Tacy ludzie nie znali prawdziwego życia, jak nie znali i jego piękna. Wizyty moich ziomków odrywały mnie choć na chwilę od rzeczywistości i nie dawały przystępu kompleksowi niższości tej nieprzyjemnej dolegliwości ludzi wyrzuconych z gniazda rodzinnego. Różni z Litwy przyjeżdżali ludzie i różne były ich wyjazdów przyczyny. Któregoś dnia przybiegł do mojego biura zdyszany chłopak hotelowy z hotelu Continental, Hotel ten nie należał do pierwszorzędnych, ale żmudzini upatrzyli go sobie na miejsce postoju. Służba w tym hotelu, składająca się z Kaszubów, rozumiała po polsku, a całość i komforty hotelowe dziwnie przypominały swoistą atmosferę Wersalu Kobieńskiego. Chłopak wręczył mi na prędce napisaną ołówkiem kartkę. — Drogi panie Mieczysławie — przeczytałem — Leżę ciężko chory w tym hotelu. Nie wiem, czy przyjdzie się jeszcze oglądać świat. Przychodź pan co najprędzej, bo chciałbym wypowiedzieć swoją ostatnią wolę. Podpis Był to mój dobry znajomy, wielce zamożny obywatel z Litwy Kowieńskiej. Zastałem go leżącego w łóżku. Twarz miał rozpaloną, dużą gorączką. Na stoliku obok stała cała bateria środków przeczyszczających, począwszy od oleju rycynowego, a skończywszy na kaskarinie. Co się z panem stało? — zawołałem. — Trzeba natychmiast sprowadzić lekarza. — Panie Mieczysławie, niech Bóg broni. Nie sprowadzaj lekarza, wszystko sobie, co trzeba, zaaplikowałem. Tu lekarz nie pomoże. Bola boska. — Ale, drogi panie, przynajmniej powiedz, co się stało. — Panie Mieczysławie, nawet tobie nie mogę się zwierzyć. Uparcie starałem się jednak poznać przyczynę jego stanu, by póki czas móc ratować chorego. Wreszcie po długich naleganiach wyszeptał. — Biżuteria żony! Po chwili zrozumiałem. Znałem już różne sposoby przewożenia kosztowności przez granicę. Ale o przewożeniu we własnym żołądku dowiedziałem się po raz pierwszy. — Człowieku! — rzekłem, przemawiając do jego sumienia. — To zbyt błaha rzecz, by ryzykować życiem. — Nie ma rady, tylko zaraz sprowadzam lekarza. — Panie Mieczysławie! — zawołał, zrywając się z łóżka. — Chyba po moim trupie. — Poczekamy do jutra, bo czuję, że coś mi zaczyna burczeć w żołądku. Musiałem ustąpić. Poprosiłem jedynie, by mnie zawiadomił, o ile stan się nie polepszy. Na rano miałem się już udać do hotelu Continental, gdy zawezwano mnie do telefonu. Usłyszałem znajomy głos. — Panie Mieczysławie, chciałem się z tobą podzielić radosną wiadomością. — Już po wszystkim. — A czy doliczył się pan wszystkiego? — zapytałem złośliwie. — Co do mety! — W porządku! Kilka miesięcy potem byłem na balu w Bristolu, gdzie z rozczuleniem ujrzałem małżonkę mojego znajomego, piękną, postawną panią. W uszach mieniły się przed dziwnym blaskiem dwa wielkie brylanty. Przypomniałem sobie dziwną drogę, jaką te brylanty przydostały się ze świętej żmudzi do Warszawy. Nie przeszło tygodnia od zdarzenia w Kontynentalu, gdy wyjrzawszy na ulicę zauważyłem za jego mościa przechadzającego się przed naszym biurem. Krój jego letniego, nankinowego ubrania dziwnie przypominał mi szawle czy rosienie. Po kilkunastu minutach zameldowano mi interesanta, który przyjechał ze Żmudzi i chciałby się ze mną zobaczyć. W drzwiach... Ukazał się ów którego przed chwilą obserwowałem na ulicy. Na jego opalonej, ozdobionej, siwiejącym już wąsem twarzy malowała się owa tak charakterystyczna poczciwość żmudzka, a niebieskie oczy spozierały pogodnie na ludzi. — Czy pan Jałowiecki? — I czy czasem nie zsył gudyszek? — spytał. — Tak jest. — odrzekłem, stając na przywitanie. — To dobrze — powiedział — — Zawsze swój człowiek, bo widzisz, pan, nazywam się, panie Dobrodzieju, Dzierdziejewski, z tych lepszych, jestem krewnym Burbów, Rymgajłów, a nawet i z Górskimi, z Szafkian, przychodzi się mnie być powinowatym. — Musi pan moja familia? Słyszał. — Naturalnie — odrzekłem. — A w czym mogę panu być pomocnym? — Panie Jałowiecki. — Powiedział twardo. — Te diabły bolszewiki napadają na Polska. — Tak cóż, panie dobrodzieju? — Jestem w stanie kawalerskim, scheda, mam niezła i wszystkiego, jak to mówią, w brud. — Tak widzisz, pan, chciałem zapisać się do wojska. — Jeszcze z siły mam, wojować mogę. — Tak zaplikuj mnie, pan, gdzie do porządnego pułku konnego. Tylko chciałbym być wśród swoich, a nie wśród koloniarzy, a nie, daj Boże, Galileuszy. Naturalnie, odrzekłem. Wieczorem zapoznam pana z delegatem Ministerstwa Spraw Wojskowych, admirałem Borowskim, także naszym człowiekiem. On panu poradzi i skieruje, gdzie potrzeba. Admirał? Hmm. A czy on czasem nie zapisze mnie do matrosów? — Po polsku za przeproszeniem majtków, bo ja, panie, na wodę nie mogę patrzeć. Byłem na kąpielach w Połądze, to tak mnie, panie dobrodzieju, od samego widoku tych morskich bałwanów wraz w wątroba pod gardło podeszła. — Na pewno nie — odrzekłem. — Zapraszam pana wieczorem na kolację, spotka pan admirała i z nim omówi całą sprawę. Wieczorem zasiedliśmy w Racklerze przy naszym stole, wybiliśmy po parę dobrych kieliszków Machandla. Języki się rozwiązały. Pan Dzierdziejewski opowiedział nam najnowsze nowiny ze Żmudzi, z których wynikało, że rząd litewski zamierza przeprowadzić reformę rolną. Wszystko te diabły sycylisty! Oni i bolszewicy to z jednego koszyka muchomory! — stwierdził. — Na pan Dzierdziejewski, zaopatrzony w listy polecające admirała, wyruszył do Warszawy. W następnym roku spotkałem się z nim w Gdańsku w jego drodze powrotnej na Żmuć. Musiał potykać się z bolszewikami dzielnie. W klapie tego samego Nankina, w którym wyjechał, świeciła miniaturka Krzyża Walecznych. Myślałem często o panu Dzierdziejewskim, Szlachcicu z tych lepszych, bo tak było. I porównywałem go z łobskimi posłami, którzy tacy dzielni byli w bezpiecznych fotelach w Sejmie. Do Lewicy nabyłem taki sam respekt jak do brylantów pani Z, co niezagrożone odbyły podróż w odbycie jej małżonka, by przy pierwszej okazji błyszczeć na nowo. Koniec odcinka 21. Odcinek 22. Wolne miasto. Nadszedł sierpień 1919 roku. Nasze wojska dalej posuwały się zwycięsko na wschód, ku dawnym historycznym granicom Rzeczypospolitej. Dnia 8 sierpnia Polacy zajęli Miński Litewski, a 28 sierpnia, Bobrujsk, by 11 września wkroczyć do Borysowa. W połowie sierpnia dostałem wiadomość o przyjeździe do Warszawy mojej żony Julii wraz z jej siostrą Marynią i moją Teściową. Pośpieszyłem, aby się z nimi zobaczyć. Podziwiałem męstwo tych kobiet, które potrafiły przetrwać inwazję bolszewicką, mając w swojej opiece beznadziejnie chorą Julię. Nie chciałem rozwodzić się nad swoją bytnością, ale jej stan odbierał mi siły i chęć do życia. Wróciłem do Gdańska i pogrążyłem się w pracy, aby nie mieć chwili czasu na osobiste rozmyślania. Niestety spotkania z ludźmi stały się dla mnie również ciężarem. Od rana do wieczora żyłem jak w młynie, w Gdańsku mieliśmy urwanie głowy spowodowane odzyskaniem naszych dawnych ziem. Oprócz transportów żywności szły teraz przez morze olbrzymie dostawy materiałów sanitarnych i sprzętu półwojennego. Trzeba było dobrze pilnować portu, aby nie wyjawić tajemnicy niektórych transportów. Starałem się, jak mogłem pozbyć różnych natrętnych wizyt z Warszawy i osób, które zaczęły wścibiać swój nos tam, gdzie nie potrzeba, a przy powszechnym plotkarstwie polskim mogły poważnie zaszkodzić utajnionym dostawom alianckim. W tej sytuacji misja nasza została powiększona o kilka osób. Szczególnie admirałowi Borowskiemu należała się pomoc. Na pomocnika i zastępcę admirała delegowano z Ministerstwa Spraw Wojskowych komandora Unruga. Unrug był to w pełnym tego słowa znaczeniu gentleman dobrej starej szkoły. Spokojny, zrównoważony, nad wyraz uprzejmy, zyskał od razu naszą sympatię. W czasie wojny był kapitanem łodzi podwodnej. Ze szkoły niemieckiej przyswoił sobie najlepsze jej cechy. Był to służbista, człowiek wielkiej pracy, lojalny. Pochodził ze starej poznańskiej rodziny, szeroko spokrewnionej nie tylko w Wielkopolsce, ale skoligaconej z wieloma rodzinami z arystokracji niemieckiej. Mieliśmy w nim niezapomnianego towarzysza. Do pomocy w porcie przysłano nam kapitana wojennej floty austriackiej nazwiskiem Dyrna. Admirał był tym nieco skonfundowany. Jak każdy bowiem z nas, Litwinów, nie miał wielkiego zaufania do Galileuszy i wolałby mieć kogoś zawniejszej marynarki rosyjskiej czy niemieckiej. Dochodziło do tego jeszcze brzmienie nazwiska, które w naszych uszach, nieprzyzwyczajonych do nazwisk galicyjskich, brzmiało dosyć dziwnie. Kapitan Dyrna okazał się jednak człowiekiem pracowitym, lojalnym, robił swoje i nie wdawał się w żadne intrygi. Po paru tygodniach współpracy admirał wyraził mi swoją opinię. — Nie, panie Mieczysławie, ten Dyrna to porządny i pracowity człowiek, choć nazywa się paskudnie. Trochę tylko melancholik. Rzeczywiście musiały zaistnieć w jego życiu jakieś ciężkie tragedie osobiste, bo mimo jego zewnętrznego spokoju biedny Dyrna w niespełna rok skończył samobójstwem. Tragedia ta zaszła w porcie niemal na oczach admirała, który bardzo tę sprawę przebolał. Do delegatury został przydzielony również oficer drugiego oddziału sztabu głównego, rotmistrz Legionów, nazwiskiem Dubicz-Penter. Oczywiście pochodził z zaboru austriackiego i jako legionista miał za sobą silne plecy. Był to człowiek nerwowy, o wyglądzie przeintelektualizowanego inteligenta. Nie było w nim nic z żołnierza. Jego oczy biegały niespokojnie jak u narkomana. Wszędzie wieczył jakieś intrygi, ale, jak się przekonałem, sam był pierwszej wody intrygantem. Zamiast przeciwdziałać coraz bardziej widocznym poczynaniom agentów bolszewickich, jak i wywiadu niemieckiego, Dubicz zaczął szpiegować nas samych, doprowadzając swoimi intrygami do zawezwania do Warszawy mojego osobistego sekretarza, pana Giżyckiego, który potem już nigdy do Gdańska nie wrócił. Do Warszawy wezwano również naszego detektywa i adwokata delegatury. Po powrocie donieśli mi, że byli wezwani do drugiego oddziału i rozpytywani o mnie, o to, co robię, z kim obcuję, czy mam krewnych w delegaturze, jakie są moje stosunki z Anglikami? Doprowadzony do wściekłości, nie czekając, pojechałem do Warszawy, gdzie udałem się wprost do generała Stanisława Halera I bez ogródek zażądałem usunięcia z Gdańska kapitana Dubisz-Pentera. Na moje żądanie generał Haller pisemnie przeprosił mnie w imieniu sztabu generalnego za doznane przykrości, i obiecał załatwić odwołanie Dubicza. Znałem już jednak austriacki wolny sposób postępowania. Mając pismo Halera w ręku, wróciłem do Gdańska i w obecności admirała Borowskiego zażądałem od Dubicza zameldowania się w moim gabinecie. — Kanalia! — rzekłem przez zaciśnięte zęby przedstawiając mu dowody jego szpiclowania wraz z zarzutem ominięcia drogi służbowej i niemeldowania o swojej działalności bezpośredniemu przełożonemu admirałowi Borowskiemu. Być może z pańskiego punktu widzenia, panie ministrze, odparł aroganckim tonem, melduję, że spełniam tylko swój obowiązek. Ja również spełniam swój obowiązek. Szyknąłem, podchodząc do niego i łapiąc go za klapy. — A moim obowiązkiem jest wyrzucić taką kanalię z Gdańska. — Wynoś się pan z mojego gabinetu. — I od dzisiaj nie ma pan wstępu na teren delegatury. Przy następnym spotkaniu spoliszkuję pana i doprowadzę do wyrzucenia z korpusu oficerskiego jako człowieka bez honoru. — Dubisz z blatu? Obrócił się na pięcie i wyszedł. Znikł tego dnia bez służbowego zameldowania się u admirała Borowskiego. Pozostawił u mnie niezatarty uraz do oficerów dwójki i do legionistów. W sierpniu zaczęły przejeżdżać przez Gdańsk wojska niemieckie popracające z Litwy i nad Bałtyki. Ludność niemiecka witała te wojska owacyjnie. Szczególny entuzjazm wzbudził powrót pułku Tote Huzaren, huzarów śmierci, do ich koszar położonych na przedmieściu Gdańska, Langfur, Wrzeszcz. Cała ludność wyległa na ulicę, obsypując kwiatami żołnierzy. Oficerów całowano i zarzucano na szyję wieńce. Huzarzy popasali jednak niedługo i po kilku dniach. Wczesnym rankiem opuścili koszary, udając się na zachód, tym razem na zawsze. Ten okres przejścia wojsk niemieckich był dla nas szczególnie uciążliwy. Nie było końca patriotycznym demonstracjom i jawnie wrogim manifestacjom. Miejsce wojsk niemieckich zajęły nadesłane do Gdańska oddziały angielskie Royal Fusiliers. Jednocześnie zajechał głównodowodzący alianckimi wojskami okupującymi Gdańsk, Sir Richard Cyril Berno-Haking. Sir Richard swoim umiarem, taktem i przychylnością zjednał sobie nas wszystkich. Nawet admirał, tak nielubiący Anglików, robił dla generała Hakinga wyjątek. Nie, panie Mieczysławie, podkreślał. To wcale porządny człowiek, to żołnierz, a nie żaden perfidny Angliczan. Niestety, mieliśmy wraz z admirałem Borowskim przykry incydent, który mógł spowodować wrogie nastawienie Hekinga do Polaków. Incydent spowodowany był przez nasłanego nam z Warszawy pod pułkownika Lubicz Kochańskiego. Lubicz Wysłał poza naszymi plecami raport przekraczający nie tylko jego kompetencje, ale i stawiający niesłuszne zarzuty generałowi Heikingowi. Raport ten poprzez Warszawę doszedł do wiadomości Heikinga. Generał poprosił, abyśmy w towarzystwie autora przyszli do jego biura. Przyjął nas lodowato, nie zdejmując czapki, i na stojąco. Pod pierwszym wrażeniem chciałem wraz z admirałem wyjść z pokoju bez pożegnania. Generał zmiarkował się i szybko odczytał nam dosłowne tłumaczenie tekstu doniesienia podpułkownika Lubicz-Kochańskiego, pytając mnie i admirała, czy raport ten jest napisany z naszego upoważnienia. Obaj otworzyliśmy, jak to mówią, gęby ze zdziwienia. Sarah Richard — rzekł admirał. — O tym raporcie nic nie wiemy. Jesteśmy równie jak pan zaskoczeni i oburzeni. — W takim razie przepraszam panów. — Proszę, niech panowie siądą — rzekł generał, podsuwając nam krzesła. — Kolonel — powiedział ostrym tonem do przed nim na baczność podpułkownika — pan jest kłamcą. Nie mam panu nic więcej do powiedzenia i proszę wyjść. Obaj byliśmy czerwoni ze wstydu na takie znieważenie munduru polskiego oficera. Nie mieliśmy jednak prawa tłumaczenia postępku Lubicza Kochańskiego przed generałem, ponieważ racja przemawiała za generałem. — Panie generale, — powiedział admirał po wyjściu Kochańskiego, — niech pan z tego przykrego incydentu nie wyciąga daleko idących wniosków, bo skrzywdzi pan armię polską, którą ja reprezentuję i rząd polski, który reprezentuje pan Jałowiecki. Wyszliśmy w milczeniu na ulicę. Warta zaprezentowała broń. — Nie, panie Mieczysławie — odezwał się wreszcie admirał. Od Austriac, żeby jego diabli! Trzeba powiedzieć, żeby dobrowolnie wyjechał z Gdańska albo skieruje całą sprawę drogą służbową. Niestety, Lubicz Kochański odmówił wyjazdu. Pojęcie honorów armii austriackiej było widocznie inne od tego, do którego my byliśmy przyzwyczajeni. Na nasz bojkot towarzyski nie reagował... A na raport złożony przez admirała odpowiedziano z Warszawy, że pułkownik Lubicz Kochański działał w jak najlepszej wierze, mając na względzie dobro Rzeczypospolitej. Dopiero moja interwencja u marszałka spowodowała jego odwołanie. Wrócił jednak do Gdańska i otworzył biuro handlowe. Szczęśliwie nie miałem już okazji do spotkania się z nim. Po długich staraniach mnie samemu udało się także przenieść biura do zakupionego przez nas gmachu na Renentiefgasse. Dalszy pobyt w hotelu i utrzymywanie tam biur było zbyt kosztowne i ze wszech miar niewskazane. Starałem się o to od dawna, ale bojkotowano nas i dopiero po traktacie wersalskim Niemcy doszli do wniosku, że dalszy bojkot do niczego nie prowadzi i zgodzili się na sprzedaż tego domu z przeznaczeniem na biura delegacji. Dom leżał na uboczu, ale był obszerny i wygodny. Biura nasze zajęły dwa piętra. Na górnym piętrze i parterze zmuszeni byliśmy czasowo pozostawić lokatorów. Do nabytego domu przeniosły się również biura misji amerykańskiej i angielskiej. We wrześniu przybył do Gdańska oddział piechoty francuskiej. I zajął koszary w Neufairwasser. Musiałem z obowiązku rewizytować dowódcę batalionu francuskiego i być z wizytą na dużym krążowniku francuskim, który na kilka dni zawinął do Gdańska. Pojechaliśmy tam oficjalnie z admirałem i komandorem Unrugiem, naszą motorówką pod polską banderą. Wyglądem zewnętrznym francuski krążownik nie bardzo mógł imponować. Pokład był dość brudny, liny okrętowe zawieszone suszącą się bielizną, przyjęcie nienadzwyczajne, a wino dość kiepskie. Koniec odcinka 22. Odcinek 23 Nie poruszałem sprawy tych brudów. Znając sentyment admirała do Francuzów jako ożenionego z Belgijką i mówiącego w domu przeważnie po francusku, tylko czekałem, co on sam na to powie. — Nie, panie Mieczysławie — powiedział po zejściu z trapu. — Francuzy to nie Belgijcy. Naród to gwiazny. No niech pan sam pomyśli, żeby przyjechać z oficjalną wizytą. — I suszyć na pokładzie gacie? — Dołożył panu, że to obrzydzenie, Anglicy jak Anglicy, ale u nich fason i etykieta jak nigdzie na świecie. — A tu na krążowniku pralnia. — Nie, panie Mieczysławie, jedno słowo. Bardak. W tym samym miesiącu podpisaliśmy z admirałem umowę ze Stocznią Gdańską na budowę Ośmiu monitorów dla wojennej flotyli rzecznej na Prypeci. Ochciliśmy te monitory nazwami naszych rzek. Prypeć, Berezyna, Niemen, Swisswatch, Wilia. Stocznia była zawalona zamówieniami dla polskim. Oprócz montażu stu amerykańskich parowozów, Baldwin'a i platform towarowych, budowano monitory i kutry rybackie. Minister Minkiewicz, zaalarmowany zupełnym brakiem ryb morskich z wybrzeża gdańskiego, polecił nam zaktywizować ich połów. Po inspekcji admirał uznał stan techniczny kutrów rybackich w polskich rękach za opłakany. Rząd przydzielił nam pewną sumę na budowę nowych kutrów. Jeden z nich ochrzczono moim skróconym imieniem Miach. Udało mi się również zakupić wcale porządną wędzarnię ryb w waser w pobliżu portu. Starałem się jak najczęściej być w stoczni, bo roboty tam prowadzone interesowały mnie znacznie więcej od spraw politycznych, do których wobec narastających intryk nie czułem zbytniego upodobania. Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska miała nastąpić w listopadzie. Zbliżał się więc czas egzekwowania praw Polski na tym terenie. Polska miała objąć dyrekcję kolei gdańskich, warsztaty kolejowe, Pocztę Gdańską. Portem miała zarządzać Rada Portu, składająca się w równej części z Gdańszczan i Polaków. Władza miała spoczywać w rękach Senatu. Prezydentem Wolnego Miasta Gdańska został Berlińczyk dr Zaam, który dotąd pełnił funkcję nadburmistrza. W wyborach do senatu zwyciężyli Niemcy. Z miejscowych polskich działaczy nikt nie został wybrany. Ze starego patrycjatu gdańskiego także nikt nie wszedł do tego parlamentu. Nie wszedł ani komercjenrat Zik, ani konsul szwedzki Benke. Wśród senatorów znalazł się pewien Izraelita nazwiskiem Dziuelowski. Bogaty kupiec drzewny, monopatryczny polizujący w swoich rękach handel drzewem z całego obszaru Pomorza. W przyszłości rząd polski faworyzował go w sposób widoczny, aż do subsydiowania jego prywatnych interesów włącznie. To jemu oddano majątek mały kack na warunkach urągających polskim interesom. Mam wrażenie, że przeceniano wpływy Dziuelowskiego. Mimo to muszę przyznać, że Dżuelowski był człowiekiem światłym i rzeczowym, a we własnym interesie popierał gdzie sprawy polskie. Poza nim wybrano kilku liberałów i socjalistów. Terytorium wolnego miasta zajmowało około dwóch tysięcy kilometrów kwadratowych, z tego lwią część stanowiło miasto, a ogólna liczba mieszkańców przekraczała 250 pięćdziesiąt tysięcy. Obszar wiejski składał się przeważnie z żyznych żuław nadwiślańskich. Poziom rolnictwa był bardzo wysoki, szczególnie hodowla i mleczarstwo. Gdańsk posiadał kilka wyborowych obór wschodniopruskich o imponującej mleczności. Gdańszczanie przyjęli dosyć obojętnie wiadomość o proklamacji Gdańska jako wolnego miasta. Nie obeszło się bez pewnych demonstracji. Ale manifestacje te były raczej nieliczne i spokojne. Na początku sytuacja była bardzo płynna. W Gdańsku wciąż jeszcze urzędował Lothar Ferser, prezydent regencji gdańskiej, zawzięty Prusak i bezwzględny wróg Polaków. Nie uznawał w dalszym ciągu reprezentacji polskiej w Gdańsku i wszystko starał się załatwiać poprzez Anglików, to jest ser Johna Hekinga który jako dowódca garnizonu również nie posiadał żadnego mandatu do załatwiania spraw administracyjno-politycznych. Musiałem być u Firstera w sprawie przydzielenia lokalu w Regencji dla biur przyszłego komisarza Rzeczypospolitej. Przyjął mnie lodowato i odmówił wręcz pertraktowania ze mną w tej sprawie twierdząc, że nie ma żadnych dyrektyw od swoich władz, by traktować mnie jako przedstawiciela rządu Rzeczypospolitej, doszło do ostrej wymiany zdań, po czym wyszedłem bez pożegnania, czasnąwszy drzwiami. Natomiast stosunek nadwór mistrza Zama, którego ani na chwilę nie mogłem podejrzewać o jakiejś sympatie dla Polaków, był odwrotny. Zam w tym czasie zachowywał się poprawnie, nawet więcej. Bez zarzutu. Na zewnątrz wolne miasto miało być reprezentowane przez Polskę i nie miało mieć własnych przedstawicielstw dyplomatycznych ani urzędów konsularnych. W Tczewie zaczęły urzędować władze celne, a gdańszczanie, udając się do Prus Wschodnich lub Niemiec, musieli posiadać paszporty wydane przez polskie władze w Gdańsku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych bez żadnego uprzedzenia poleciło mi zorganizowanie działu paszportowego. Zorganizowanie takiego biura wymagało czasu, ale władze polskie w trzewie bez żadnej koordynacji z nami zatrzymywały już podróżnych wyjeżdżających z Gdańska. Powstało na tym tle wiele nieporozumień. W mieście doszło nawet do groźnych antypolskich manifestacji. Szczęśliwie... Już w kilka dni miałem zorganizowane biuro paszportowe w gmachu naszej delegatury na Renentiefgasse. Na kierownika biura wyznaczyłem młodego człowieka, pana Trzeciaka, który władał biegle językiem niemieckim i okazał się świetnym pracownikiem. Tegoż dnia umieściłem ogłoszenie w Danzieger Zeitung o konieczności posiadania przy wyjeździe paszportów wydanych przez delegaturę polską. Nazajutrz rano zastałem kilka setek osób starających się o wizy. Schody i korytarze były formalnie zatłoczone. Z trudem, przeciskając się do swojego biura, słyszałem groźne i niepochlebne okrzyki w rodzaju "Polny Wirtschaft. Zmobilizowałem prawie cały personel delegatury, by możliwie prędko załatwić petentów. Szczęśliwie. Druki nie były skomplikowane i pod wieczór wszyscy mieli załatwione sprawy paszportowe. Nazajutrz pojechałem samochodem do Tczewa, by porozumieć się z polskimi władzami granicznymi. Zostałem tam niesłychany bałagan, który jako tako udało mi się uporządkować. Na dworcu kolejowym trafiłem na istne piekło dantejskie. Nowi urzędnicy celni... Przeważnie Pomorzanie i Wielkopolanie uważali za swój patriotyczny obowiązek postępować po prusku względem pasażerów, a więc z niesłychaną brutalnością, przy rewizjach celnych czyniąc niepotrzebne formalności i szykany. Wielu pasażerów spóźniało się na pociągi idące w stronę Berlina. Aby naocznie przekonać się o odprawach, usiadłem w jednym z wagonów, udając pasażera. I byłem świadkiem chamstwa, z jakim polski celnik zachowywał się względem kobiet. O mało nie tracąc panowania nad sobą, zaciągnąłem go do kancelarii i tam dopiero dałem mu taką odprawę, że powinna była podziałać na niego i jego kolegów. Na całe życie zachowałem mądrą maksymę mego ojca. Że najlepszym lekarstwem na hamstwo jest jeszcze większe hamstwo. Zachowanie się zaś polskich władz granicznych było nie tylko głupie, ale wręcz dla Polski szkodliwe, wzbudzając od pierwszego dnia wrogie ustosunkowanie się do państwa polskiego i rychło spowodowało przykre dla nas rewanże. Tego samego dnia wysłałem więc telegram do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, aby natychmiast ukrócono to bezprawie. Niezupełnie to poskutkowało. I musiałem kilka razy jeszcze jeździć do trzewa, aby robić tam porządki. Raz trafiłem na scenę wprost nieprzyzwoitą względem jakiejś młodej Niemki. Byłem tak oburzony, że wziąłem funkcjonariusza celnego za kołnierz, wyrzuciłem z wagonu, a na peronie czasnąłem mocno w policzek. Ten akt z mojej strony, przyznaję, bardzo nieparlamentarny, miał jednak swój dobry skutek. W czasie moich przejazdów przez trzew władze celne były porządnie zastraszone i przynajmniej w mojej obecności nigdy nie było owego pierwotnego barbarzyńskiego obchodzenia się z pasażerami. Do Warszawy poszły również donosy na mnie, że jestem proniemiecki, z czego skwapliwie skorzystali moi wrogowie z lewicy, tak buńczuczni w Sejmie i tak ulegli w terenie. Na tle nieporozumień granicznych pokłóciłem się z moim przyjacielem, admirałem Borowskim. Za co potami? Granica między Wolnym Miastem a Polską dochodziła do brzegu morza. Postawiono tam słup graniczny z napisem Versailles. 28 Żyłą 1919. A linia graniczna ciągnęła się jeszcze pół kilometra w morze. Władze graniczne zabroniły rybakom stopot przekraczania tej linii. Rybacyci, w większości z Niemczeń Kaszubi, oprócz rybołówstwa zajmowali się wożeniem letników na swoich kutrach na wycieczki morskie. Jednego dnia... Zapewne z powodu nieuwagi kuter przekroczył tę niewidoczną linię i pewien stary, popularny w mieście rybak został zastrzelony przez Straż Graniczną. W Gdańsku zawrzało oburzeniem. Zaczęły się wrogie manifestacje. Zwróciłem się do admirała Borowskiego, aby zarządził dochodzenie, gdyż poza stroną moralną takie wybryki mogą do reszty popsuć nam stosunki z miejscową ludnością. Ku mojemu zdziwieniu admirał patrzył na tę sprawę z innego punktu widzenia. — Nie, panie Mieczysławie, niech pludry nauczą się szanować naszą granicę. Wyraźnie zapowiedziano, że wozduszna linia ciągnie się 500 metrów w morze. Niech diabli porwą tę pańską wozduszną linię! Wykrzyknąłem. — Tu chodzi o prawdziwy prestiż Polski. Niegodne wojskowego jest takie traktowanie sprawy, jak bezduszne zabicie bezbronnego. To jest nacjonalizm, admiral, a nie patriotyzm. A nacjonalizm to jest kompleks hołoty. Od słowa do słowa przyszło do rozejścia się i wymiany sekundantów. Biedny Witold Wańkowicz, ubrany od rana w czarny żakiet, a komandor Unruk surdut mundurowy przez cały dzień starali się nakłonić nas, dwóch przyjaciół, ale upartych Litwinów, do zgody. Dzięki ich interwencji cała sprawa zakończyła się serdecznym podaniem ręki i między mną i admirałem trwała prawdziwa przyjaźń. W połowie października admirał Borowski doczekał się swojej żony, która po różnych długich perypetiach przyjechała wraz z dziećmi z Finlandii. Admirałowi udało się w krótkim czasie znaleźć ładne mieszkanko Blankfur w Rzeszczu, dokąd sprowadził swoje rzeczy i meble z Libawy, gdzie aż do zajęcia tego portu przez Niemców admirał pełnił służbę i miał mieszkanie. Bardzo się cieszyłem z radości tego zacnego człowieka i lojalnego towarzysza mojej pracy w Gdańsku. W kilka tygodni po przyjeździe pani Borowskiej Witold Wańkowicz sprowadził do Gdańska swoją rodzinę. Żonę Jolantę z Romerów i jej siostrę, przystojną, a przemiłą, młodą panienkę Kazimiera Robarówne, zwaną w rodzinie Lulą. Koniec Odcinka dwudziestego trzeciego. Odcinek dwudziesty Lula była utalentowaną artystką, która niestety nie wykorzystała swoich niepospolitych zdolności muzycznych. Luli powierzyłem prowadzenie naszej kantyny, w której gospodarzyła również z dużym talentem, także w pożelanczu, Pełno było w niej Amerykanów, Anglików, Francuzów, Skandynawów. Do Gdańska przyjechał ojciec Witolda, stary pan Paweł Wańkowicz, a ja sprowadziłem również Ziutę drudzką lubecką córkę Stefana Wańkowicza i umieściłem ją w biurze Kazia Krzyżanowskiego. W krótkim czasie potem przyjechały moje dzieci Andrzej i Krysia. Wraz z ich gubernantką Miss Smith znalazłem ładne, umeblowane mieszkanie w Sopotach na Strasse o kilka kroków od morza i kasyna. Miss Smith była zachwycona. Zaraz wszystko zostało ujęte w ścisły regulamin, nie wyłączając mojej osoby. Ustaliliśmy z Miss Smith, że należy wykorzystać okoliczności aby poduczyć Andrzeja Niemieckiego i zaczęliśmy go posyłać do katolickiej szkoły niemieckiej w Copotach. Udało mi się też zatrudnić bardzo porządną służbę, a więc pokojówkę i kucharkę, obieka szubki. Szczególnie gospodyni stanęła na wysokości zadania. Gotowała świetnie. Byłem rad, że doczekałem się wreszcie własnego domu, bo życie w hotelu już dobrze mi obrzydło. W sąsiednim domu zamieszkali Witoldowie Wańkowiczowie, a w moim domu na parterze pan Paweł Wańkowicz. Poza tym w Copotach mieszkali państwo Krzyżanowscy i Ziuta Drucka-Lubecka. Mieliśmy już niewielkie, ale miłe kółko. Dzięki temu mogłem czasem zapomnieć o codziennych kłopotach. Męczyła mnie nie tyle praca, co atmosfera intryk, która zaczęła przesiąkać Polskę, i oczywiście nie ominęła Gdańska. Coraz częściej marzyłem, aby zakończyć moją misję w tym mieście i osiąść gdzieś na wsi. Były to jeszcze mgliste marzenia, bo faktycznie nie miałem czasu, aby się zastanowić nad własnymi interesami. Do Gdańska zaczęli zajeżdżać nowo mianowani, by oficjalnie obejmować swoje urzędy. Czasami wprawiając mnie w zdumienie i powodując dalsze kłopoty. Między innymi zjawił się w moim biurze dość niesympatyczny mężczyzna i bez większych wstępów oświadczył, że jest delegowanym przez Ministerstwo Opieki Społecznej, a także do spraw emigracyjnych. Było to ze strony Urzędu Emigracyjnego szczytem nie taktu, nie uprzedzić mnie o tej nominacji. I nie wyrazić podziękowania delegaturze i Polonii za bezinteresowną pracę przy zapewnieniu reemigrantom właściwych warunków. Skutki tej nominacji były takie, że miasto wobec niewłaściwego zachowania się tego pana zażądało zwrotu baraków udostępnionych nam dla potrzeb nowo przybyłych. Urząd emigracyjny musiał niepotrzebnie wydać sporo pieniędzy na stworzenie nowych pomieszczeń. Sam zaś Atasze skończył swoje urzędowanie w więzieniu, w starogardzie za machinacje przy wymianie walut polskich rodzin wracających z Ameryki do kraju. Pewnego dnia ujrzałem w drzwiach mojego gabinetu księdza biskupa hrabiego Edwarda o... rurki, mego serdecznego przyjaciela, powinowatego i kolegę z Arkonii. Edzio Orurki został mianowany przez Stolicę Apostolską biskupem Gdańska i miał zamieszkać w Pałacu Opatów w Oliwie. Przez pewien czas był biskupem w Rydze, poprosił jednak Stolicę Apostolską o przeniesienie, aby Łotysze mieli biskupa swojej narodowości. Dla mnie przyjazd Edzia stał się wielką, moralną podporą. Miałem w nim osobę, z którą mogłem się szczerze naradzić i wygadać. Biskup stał się częstym gościem w moim mieszkaniu w Copotach, a Miss Smith, zażarta katoliczka, jakimi bywają często Angielki, otaczała osobę Edzia szczególną atencją. W domu naszym był stały ruch i pełno gości, przeważnie Anglików, którzy poznali Miss Smith i rzecz oczywista zrobili z mojego domu angielską kolonię. Musiałem dobrze zaopatrzyć moją prowizoryczną piwnicę, bo goście przeważnie nie gardzili trunkiem, a mismy zwiernie dotrzymywała im towarzystwa. Zjechał też do Gdańska konsul angielski, J.B. B. Fry, his Britannic Majesty's Consul. Był to chudy, długi jak tyka Anglik z Yorkshire. Ojciec jego był dziekanem katedry w Lincoln. Zaprzyjaźniłem się z Frajem dosyć prędko, po jego przybyciu. Był starym kawalerem, człowiekiem nad wyraz pobożnym i małomównym. Poza tym łowił ryby, pisał poezję, filozofował na tematy religijne i lubił łyski. Odwiedzałem go równie często jak on nas. Był człowiekiem niezwykle gościnnym. Siadywaliśmy czasem do północy przy whiskiem soda. Rozmowy nasze toczyły się powoli. Fraj od czasu do czasu stawał tyłem do kominka i powtarzał sakramentalne well, well, well, po czym rzucał od niechcenia kilka głębokich myśli nad upadkiem ludzkości i pogrążał się znowu w milczeniu. Utworzono również w Gdańsku konsulaty: francuski, grecki, duński. Ze wszystkimi konsulami musiałem zawrzeć znajomość i podtrzymywać stosunki towarzyskie. Najbardziej ruchliwym okazał się konsul grecki, a przyjęcia w jego konsulacie stały się sławne na cały Gdańsk. Wydawałoby się, że powinienem być w końcu zadowolony ze swojej pracy i tak by było, gdyby nie napaści na naszą misję w Gdańsku, a w szczególności na mnie ze strony pana Daszyńskiego. I jego kliki. Nagonka Nikt tak szybko się nie skądlił jak socjaliści. Na moich oczach nastąpiła najszybsza ewolucja czy degeneracja tego gatunku. W nowych warunkach już bez policyjnego zagrożenia pojawił się... Socjalista parlamentarny, nie mający nic wspólnego z bojowcem, nie mającym nic wspólnego z asetą. Została tylko nazwa i hasła, które stały się puste. Socjalista na moich oczach stał się drobnym mieszczaninem, który poza hasłami już nic wspólnego nie miał z proletariuszem. Socjalista nadal lubił dzielić, ale tylko z cudzego. O swoje dbał? Lubił życie syte, gdy tylko nadarzyła się ku temu okazja, nie pogardzał niczym, by się wzbogacić nawet umieszczeniem żony w tak grzesznym interesie jak spekulacja nieruchomościami. Socjalista, nie musząc schodzić w podziemie, by walczyć czy nie stał się demagogiem. Lubił hasła, a nade wszystko lubił afery. Nasza antypatia była obopólna, nie dzielił nas bynajmniej stan posiadania. Dzieliły nas zasady albo brak zasad w ich przypadku, zasad honoru, uczciwości i fair play. Nie kryłem się jak mierzi mnie ich hipokryzja, ich cywilne tchórzostwo, chowanie się za parawan demokracji i podatność na wszelkie formy korupcji. Byłem wobec tego nie tylko niewygodny w Gdańsku, Miejscu wprost idealnym do interesów, byłem również niebezpieczny przez mój charakter i pozycję, z bezpośrednim dostępem do marszałka włącznie. Byłem dla nich tym przysłowiowym psem siedzącym na sianie, który w dodatku mógł dobrze jeszcze ugryźć. Należało mnie zatem zniszczyć i zaczęto to robić galicyjskim sposobem typowym dla kundli konsaniem od tyłu. Na początku była dwutygodniowa, drobiazgowa rewizja Najwyższej Izby Kontroli. Dzięki doskonale prowadzonej rachunkowości przez Rałego i Kazia Krzyżanowskiego nie znaleziono żadnych uchybień, a pokontrolne sprawozdanie komisji było dla naszej delegatury niezwykle pomyślne. Niedługo potem Rada Ludowa Lojalnie zawiadomiła mnie, że na terenie Gdańska zaczęło się szpiegowanie pracowników delegatury, a mnie w szczególności. Akcja ta prowadzona była przez pana Kuunerta, który w Gdańsku posiadał własne przedsiębiorstwo spedycyjne. Pan Kuunert nie cieszył się względami Rady Ludowej. Nie był ani kaszubem, ani gdańszczaninem. Nikt nie wiedział, skąd przybył do Gdańska, gdzie zamieszkał jeszcze przed wojną. Podobno był socjalistą. Pan Kuhnert miał do mnie osobiste pretensje, że nie zleciłem mu przynajmniej części wyładunku. Oczywiście moją polityką była pomoc miejscowym Polakom i nie znając pana Kuhnerta, dałbym pracę jego przedsiębiorstwu. Niestety stawki podane przez niego prawie w dwójnasób przekraczały stawki firmy Benke und ZIG. Pan Kunard wysłał do Warszawy skargę na ręce Daszyńskiego, że delegat gdański prowadzi politykę proniemiecką i odsuwa od współpracy rodaków. Potem szły donosy, że otacza się Niemcami, a w biurze ma zatrudnionych wyłącznie swoich krewnych. Potem szły informacje o wszystkim, nawet o mojej konnej jeździe... O obecności naszej delegatury na przedstawieniu Opery Gdańskiej, o sprawie Małego Kacka, o zakupie holowników i nieruchomości, a szczególnie o zakupie Westerplatte. Jak to często bywa, donosy te trafiały po czasie i do moich rąk. W końcu zwróciłem się do doktora Wybickiego, aby zwołał nadzwyczajne zebranie Rady Ludowej, na której przedstawiłem całą sprawę, prosząc o interwencję. Rada Ludowa, a szczególnie dr Wybicki, dr Kręcki i dr Kierski byli nad wyraz oburzeni całą tą niecną robotą. W kilka dni po tym zebraniu dr Wybicki zawiadomił mnie, że z polecenia Daszyńskiego przebywa w Gdańsku niejaki pan Szultis, były nadradca Regencji Lwowskiej, który codziennie odbywa narady z panem Kunertem. Po paru dniach zjawił się w moim biurze starszy pan o lisiej twarzy i przedstawił się jako nadradca Szultis. — Panie delegacie, — powiedział siadając we wskazanym mu fotelu, — przyjechałem z upoważnienia Sejmu, aby zaznajomić się z pańską tak wybitną działalnością i poznać pracę delegatury gdańskiej. Koła sejmowa, głównie poseł Daszyński, są bardzo zainteresowane sprawą gdańską i chciałby mieć sprawozdanie od niezależnego świadka. — Czy to ma być jakieś dochodzenie, panie nadradco? — spytałem. — Ależ broń Boże! — wykrzyknął. — Kto by się ośmielił? Tym bardziej, że sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli jest dla pana nie tylko dodatnie, ale i pochlebne. — Proszę, pana nadradcy — rzekłam, pochylając się w jego kierunku, jak w CK urzędzie. — Oddaję do pana dyspozycji mój samochód. Wszyscy urzędnicy są na pańskie usługi. Nie mamy nic do ukrywania, a zawsze lepiej dowiedzieć się z pierwszych źródeł, niż zbierać informacje w sposób pokątny i nielicujący z pojęciem. — Dżentelmena. Szultis poczerwieniał. Co pan, panie delegacie generalny chce przez to powiedzieć? Zasyczał. Nic, panie nadradco. Poza tym, co powiedziałem. Wybaczy pan, ale nie mogę panu towarzyszyć. Przydzielę panu pana Jasińskiego. Rzekłem, wstając. Będę raz spotkać Pana wieczorem na kolacji i wtedy będziemy mogli omówić kwestię Pana interesująca. Wieczorem Jasiński poinformował mnie o przebiegu inspekcji Pana Nadracy. W gruncie rzeczy nic go nie interesowało. Patrzył obojętnym okiem na port, na wyładunek ze statków, na zakupione nieruchomości. Dopiero w drodze powrotnej wyjął notes i zaczął zadawać mi pytania i skrzętnie zapisywać odpowiedzi. Koniec odcinka dwudziestego